Wibracja 52. Widzenie wewnętrzne. Ekspresja zewnętrzna. Wszystko, co widzisz w swoim wewnętrznym świecie, ma wiele wspólnego z tym, czego doświadczasz w świecie zewnętrznym. Musisz zatem tworzyć myśli, marzenia i pomysły tak, aby sprzyjały ci na twojej drodze. Nie chodzi tu o kontrolowanie wszechświata. Należy raczej wyjść mu naprzeciw. Spotkać się w połowie drogi i przyjąć jego wsparcie. Jak już wspomniałem, każdy pomysł, wizja, marzenie i uczucie, które rodzi się w naszym wnętrzu, w konkretny sposób oddziałuje na otaczającą nas przestrzeń. Z pewnością znasz to uczucie, kiedy coś idzie nie po twojej myśli i wprawia cię w zły nastrój. Wtedy zaczynasz nieustannie się nad tym głowić, a twój dzień staje się łańcuchem niepowodzeń. Właśnie w takich momentach, zwątpienia, zagubienia i dezorientacji, bardziej niż kiedykolwiek potrzebujesz zrozumieć i upomnieć się o swoje wewnętrzne widzenie poza zmysłowe. Wibracja na dziś Dzisiaj zajmiesz się dopracowaniem swojego wewnętrznego widzenia. Wybierz pozytywne myśli, uczucia i marzenia. Pamiętaj, że każdy obraz, który ujrzysz, jest częścią wszechświata i tworzy kolejne doświadczenie twojej wędrówki duchowej. Jeżeli dzisiaj na twojej drodze pojawi się wizja, myśl lub uczucie i zauważysz, że nie są odpowiednie, możesz wtedy wypowiedzieć następujące słowa. Odwołuję te intencje i zamieniam ją na miłość. Następnie pomyśl o czymś, co będzie ci sprzyjało. Wszyscy popełniamy błędy, zwłaszcza w naszym umyśle. Pamiętaj jednak, że możesz zawsze je poprawić i ustalić nową intencję. Podziel się wibracją mój świat zewnętrzny jest ekspresją moich intencji.